Anatol Sulik Podróże z Bogusiem Część druga Boguś powraca na Wołyń Skończyło się lato. Jakoś niespodziewanie minął też i wrzesień. Gdy człowiek ma pełne ręce roboty, czas leci szybko i nieubłaganie... Pomału udało się jednak naprawić nagrobek dziadka Bogusia. Było przy tym pracy, oj, było. Wywieźliśmy z synem chyba z dziesięć taczek cmentarnych śmieci, które od wielu lat rzucali na ten grób i wokół niego bezmyślni ludzie takie to dziwne zwyczaje panują w naszych stronach. Nikt nie szanuje starych i zapomnianych mogił. A świętej pamięci dziadek Bogusia zmarł jeszcze w 1928 roku, więc minęło tych lat sporo. Nagrobek chociaż wykonany z betonu wytrwał te kilkanaście lat i... Potrzebował jedynie podniesienia i wyrównania betonowej opaski oraz naprawy krzyża. Po wykonaniu tych wszystkich prac został jeszcze pomalowany farbą, no i czekał na odbiór przez rodzinę. Boguś parę razy dzwonił do mnie, zapowiadał, że na wszystkich świętych przyjedzie. Ale coś tam znowu mu nie wychodziło w końcu. Zadzwonił prawie w środku nocy, że jutro to już pewniakiem przyjedzie, bo ma samochód załadowany z niczami i wiązankami. Nakupił też jakiś przewodników i mapi. Chce zobaczyć kawałek Wołynia. Miał tylko jeden dzień wolny, więc... Dopytywał się, co możemy zobaczyć w okolicach Kowla, żeby wykonać przed zmierzchem chociażby ten plan minimum. Obiecał, że postara się przyjechać jak najwcześniej. Faktycznie obudził mnie już o szóstej rano, dzwoniąc z komórki, informując, że przekroczył granicę w uści ługu i leci do Kowla. Zanim zdążyłem ogolić się i trochę posprzątać chałupę, Boguś już dzwonił do drzwi. Przyjechał nie sam. Za jego pleców wyglądał brat Ryszard. Tym razem był nie w żółtej czapce, ale w kapeluszu, czyli całkowicie zmienił swój imarz. Ledwo go poznałem. Boguś swoim zwyczajem już od progu, Poruszał setki tematów. Nie mogłem nadążyć za jego myślami, bo przeskakiwał z jednego wątku na inny. Zaproponowałem najpierw zjeść śniadań i napić się herbaty albo kawy. Zresztą dopiero co rozwidniło się, więc na wykonanie dobrych zdjęć było za wcześnie. Boguś kazał postawić mi czajnik na gaz, a sam poleciał do samochodu po jakieś konserwy i kanapki. W końcu... Zjedliśmy śniadanie i ustaliliśmy trasę wycieczki. Dzień zapowiadał się pochmurny. Był to akurat siódmy listopada. Udaliśmy się najpierw na cmentarz. Bracia położyli na grobie wiązankę i zapalili znicze. Wykonałem im przy nagrobku kilka zdjęć. Boguś przywiózł figurę ukrzyżowanego i titulus wykonane z brązu. Poprosił aby zamontować się na krzyżu, bo chcą całą rodziną przyjechać na wiosnę na grób. Okazało się, że wykonawca nagrobka się pomylił i w inskrypcji nazwisko zmarłego było zniekształcone. Trzeba było zmienić jedną literę. Ustaliliśmy jeszcze, na jaki kolor mają być pomalowane litery. Po wspólnej modlitwie nad grobem udaliśmy się na krótką wycieczkę po cmentarzu. Pokazałem ciekawsze nagrobki i zapaliliśmy znicze na grobach żołnierskich. I w milczeniu wróciliśmy do samochodu. Było chłodno, mokro i jakoś ponuro. Ruszyliśmy w drogę. Boguś prowadził, więc martwił się, że nie może wypić kielicha, bo pogoda była barowa, jak to określił, ale cóż... Trudno, jak się wybrało na zwiedzanie, to trzeba zwiedzać. My z Ryszardem nie mieliśmy takiego dylematu, więc postanowiliśmy gdzieś po drodze co nieco wykombinować. Zajechaliśmy najpierw do Zielonej, gdzie dawniej mieszkała rodzina. Zaczął kropić drobny i natrętny deszczyk. Ani na polach, ani w lesie nie było jak chodzić. Boguś ograniczył się do pstryknięcia kilku panoramicznych i zaczął opowiadać, paląc papierosa, o życiu rodziny w tej kolonii. Siedzieliśmy pod wiatą postawioną przez gajowego na rozwidleniu dróg tuż pod lasem. Przed wojną stała w tym miejscu knajpa Żydaicka, do której oczywiście chadzał dziadek naszych chłopców. Słuchając tych opowieści, my z Ryszardem zaczęliśmy biadolić, że tak najpa nie doczekała się naszego przyjazdu. Boguś się ulitował i wyciągnął z jakiegoś kufra ćwiartkę czystej i dwa kawałki kiełbasy, mówiąc do nas — Dobra, wypijta, chłopcy za naszych zmarłych, może im tam w niebie też będzie weselej. Żegnaliśmy zieloną już w lepszym nastroju, zresztą wredny deszczyk też w końcu ustał. Jechaliśmy w stronę Turzyska, a ja opowiadałem o tej całej okolicy, o historii wydarzeniach związanych z mijanymi miejscowościami. Odpowiadałem też na liczne pytania, które zadawał przeważnie Boguś. Był już widocznie oczytany i doskonale przygotowany na ten wyjazd. Ryszard zażartował, że Boguś połknął tego bakcyla, bez końca coś czyta i grzebie w papierach. Boguś zaczął się tłumaczyć. Opowiadał, jak to wiele razy słuchał te historie rodzinne, jak pragnął poznać te rodzinne strony. Dopiero śmierć ojca spowodowała, że zrozumiał, jak wiele nagle stracił. Teraz musi sam przemierzyć te wszystkie drogi i ścieżki, kierując się tylko intuicją oraz urywkami wspomnień zasłyszanych w dzieciństwie i młodości. A miał przecież co wspominać. Rodzina była liczna, a gdy po wojnie musieli opuścić Wołyń, zebrali się na roztoczu i nadal mieszkali blisko siebie. Nie było chyba żadnego wesela lub innej uroczystości rodzinnej, żeby starzy nie zaczęli wspominać dawnego życia za Bugiem, bo to tam, na Wołyniu, dla wielu z nich minęły najszczęśliwsze lata. To tam pozostały mogiły ich bliskich. Tam też pozostał nieraz dorobek życia kilku pokoleń. A co mogli przekazać młodym? Niewiele, nieliczne, uratowane z pożogi papiery lub zdjęcia rodzinne, no i te opowieści, które młodzi odbierali jak bajkę. Boguś był jednak inny, jak sam opowiadał, słuchał tych opowieści z otwartą gębą, nie chciał uwierzyć, że tamten świat nie tylko przeminął, ale Rozpadł się w gruzy, jak to czytał w niektórych książkach. On po prostu wierzył, że wystarczy pojechać na ten Wołyń, a pewnie odnajdzie jakieś ślady utraconej krainy szczęśliwości. I właśnie dlatego jest tutaj. Słuchając Bogusia, zastanawiałem się, skąd ta jego determinacja, skąd ta wielka i nieukrywana miłość do ziemi przodków. Ot, taka sobie dusza kresowa i nic więcej. A jednak jakaś przyczyna musi być. Może właśnie to, że nie tylko ojciec braci, lecz także i... Matka pochodziła z Wołynia. Moje myśli przerwał wesoły głos Bogusia. Tola, nie śpij, dojeżdżamy do Turzyska. Ustaliliśmy jeszcze u mnie w domu, że odwiedzimy miejscowy cmentarz, więc kazałem Bogusiowi skręcić w prawo do cmentarza, który jest położony z drugiej strony miasteczka. Jednak nie dojechaliśmy, trzeba było iść na piechotę gliniasta droga była o tej porze roku nie do pokonania przez auto osobowe. Zapaliliśmy znicz przy krzyżu postawionym kilka lat temu przez byłych żołnierzy siódmej wołyńskiej dywizji piechoty armii krajowej. Po krótkiej modlitwie Wróciliśmy do samochodów, ponieważ zwiedzanie cmentarza było niemożliwe. Cały teren wyglądał jak busz afrykański, gęsto porośnięty krzekami. Teraz jechaliśmy do Kupiczowa. Dawniej miasteczko dzieliło się na dwie całkowicie odmienne części, bo był Kupiczów ruski i Kupiczów czeski zostało tu sporo zabytkowych budynków, a przede wszystkim dwa kościoły rzymsko-katolicki i Husycki, jak go nazywali w narodzie. Kilkanaście kilometrów dzielące kupiczów od Turzyska jechaliśmy dosyć długo, ponieważ po drodze Boguś co chwila zatrzymywał samochód, wyciągał jakieś swoje zapiski, mapy i dopytywał się o różne szczegóły. Owszem, na tych terenach wiele się działo w okresie wojny, a były to wydarzenia Niezmiernie tragiczne i bolesne w swych skutkach. Cudem ocalała przydrożna kapliczka pod Radowiczami. Jest obecnie jedynym śladem polskości na tej ziemi. Smutne to, lecz prawdziwe. Cicho, jakby sam do siebie, powiedział Boguś, gdy... Zamyśleni staliśmy pod tym tak wiele pamiętającym krzyżem. W Kupiczowie nie zabawiliśmy długo. Znów zaczął kropić deszcz. Zdjęcia ciekawszych obiektów Boguś robił przez otwarte drzwi samochodu. Dookoła było szaro i pusto, a zabłocone uliczki tylko potęgowały ponury nastrój, który niespodziewanie udzielił się całej naszej trójce. Boguś ożywił się dopiero wtedy, gdy przed nami zaczęła rosnąć ściana lasu lityńskiego. Musiałem znów Odpowiadać na liczne pytania dotyczące wydarzeń z okresu wojny. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego cały ten las i ogromne połacie ziemi dookoła należały do majątku sumowskiego. Obecnie nie ma żadnych śladów. Ani po pałacu hrabiego, ani po zabudowaniach gospodarczych. Jedynie resztki zapuszczonego parku oraz zarośnięte stawy rybne. Las Przyjechaliśmy w milczeniu, bo i o czym tu było rozmawiać. Nareszcie są zasmyki. Główny cel naszej dzisiejszej wycieczki. Boguś znów wyciąga swoje papieżyska. Na szczęście deszcz przestaje padać, więc możemy wygramolić się z samochodu. Czym były i są zasmyki dla wielu polskich rodzin wywodzących się z tych terenów? Po pierwsze, od wielu lat były ich domem. To była... Dosyć duża polska wieś, w której istniała szkoła, budynek zachował się do naszych dni, a w latach trzydziestych XX wieku zbudowano także kościół i założono cmentarz parafialny. W Zasmykach w lipcu 1943 roku Powstała też samoobrona i tu schroniło się wiele polskich rodzin z okolicy. Na miejscowym cmentarzu chowano liczne ofiary mordów na ludności polskiej dokonywanych przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii, jak również poległych żołnierzy samoobrony i oddziałów tworzonej zimą 1944 roku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W 1992 roku cmentarz oczyszczono, naprawiono stare nagrobki i krzyże, Odbudowano kwaterę grobów żołnierskich, ogrodzono teren. Cmentarz często odwiedzają zorganizowane grupy byłych mieszkańców tych okolic, żołnierzy Armii Krajowej. Przyjeżdżają również rodziny na groby swoich bliskich. Na niektórych grobach paliły się znicze, a więc ktoś tu był niedawno. Pozbieraliśmy stare, wypalone znicze, zapaliliśmy też reszty przywiezionych przez bogusia. Był wyraźnie usatysfakcjonowany tym, że w końcu dotarł do tego miejsca. To przecież było jedno z jego marzeń. Czas było jednak zbierać się w dalszą drogę, zapadał zmierzch, migocące ogniki lampek już wyraźnie podkreślały biel żołnierskich, krzyży. Gdy cicho zamykaliśmy bramę cmentarza, jakiś czas jechaliśmy w milczeniu, rozważając każdy po swojemu dzisiejszy krótki dzień. Dopiero pod kowlem Boguś znów się odezwał, że trzeba coś zjeść, bo nie wypada wieść z powrotem do Polski resztki zgromadzonych wiktuałów. Zaproponowałem zatrzymać się akurat w mijanym lasku, gdzie stał drewniany daszek i kilka ławeczek. Zaczęliśmy urzędować w świetle reflektorów, lecz Boguś postanowił rozpalić ognisko w wyłożonym kamieniami palenisku, co udało się nam z wielkim trudem. Dopiero po jakimś czasie mokre gałązki zaczęły dymić i wyrzucać iskry. Boguś krzątał się dookoła, podrzucał do ognia, obracał patyki z nadzianą kiełbasą i ciągle coś opowiadał, dzieląc się z nami wrażeniami. Snuł też plany na przyszłość. Obiecał, że w kwietniu przyjadą dwoma samochodami, zabiorą mamę i pojedziemy w jej rodzinne strony do Zdołbunowa. — Tola, szykuj się na wiosnę — powiedział na pożegnanie, gdy podjechaliśmy pod mój blok — nie chcieli za nic wejść do mieszkania, mimo, mimo moich namawiań. — Nie, nie, bo droga daleka, noc, a ja muszę być rano w pracy — argumentował Boguś. Uściskałem więc ich ręce i poszedłem do domu. — Nie martw się to lat, oby do wiosny — usłyszałem, odchodząc głos Ryszarda.